opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w podcaście o piwie. za mikrofonem Mateusz Beniuszewicz Dzisiaj odcinek bez degustacji piwa z tego względu, że moje zdrowie no, nie jest najlepsze od tygodnia jestem przeziębiony co zapewne Słyszycie w moim głosie, także odpuszczę sobie degustację, ponieważ, no i tak bym mógł nie wyczuć wszystkiego, co w danym omawianym, ewentualnie piwie byłoby zawarte. Ale dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które z piwem bardzo ściśle się wiążą. No i przede wszystkim zmienia się dzisiaj wyjątkowo dzień emisji, bo nie jest to sobota, jest to dzień wcześniej, piątek a to z tego ważnego względu, że w sobotę mnie nie będzie i chciałbym się z Wami podzielić pewną informacją, którą lepiej już usłyszeć w piątek. Mianowicie w sobotę odbędzie się piwny blog day. Jest to impreza, na, której zja na którą zjadą się blogerzy z całej Polski, blogerzy zajmujący się piwem no i mniej, między innymi ja tam będę i będziemy sobie rozmawiać na temat blogowania. Będziemy spróbować różnych piw, będziemy e, uczestniczyć w wykładach. Całą imprezę organizuje Pilzner Urku, ale partnerami są Alebrowar, Browar, Browar Bis oraz Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. E, także no, można powiedzieć, że iście piwne towarzystwo e, bardzo, bardzo fajnie, ponieważ no, gdyby takie coś organizował ktoś, kto nie ma z piwem zbyt wiele wspólnego, to mogłoby być nieciekawy. A tak, zapowiada się naprawdę fajna impreza. No i tak jak mówiłem, to będzie w sobotę. Czyli już jutro, 29 września. E, oczywiście wstęp na, na tą taką konferencję jest tylko dla blogerów za zaproszeniem. Ale ważne jest to, że po całym, po całym dniu różnych e, rozmów, różnych wykładów, Wybieramy się do trzech poznańskich pubów. No i tak o 19.30 wyruszamy na taki mały piwny maraton i będziemy w takich pubach jak Browarnia, Ministerstwo Browaru oraz Setka. Nie pamiętam dokładnie w jakiej kolejności, gdzie się udamy, ale podejrzewam, że e, większość tego wieczoru pewnie w Setce spędzimy, ponieważ e, no, odbędzie się tam premiera Nowej Pinty. ESB ESB, czyli Extra Special Bitter, piwo w angielskim stylu, jeszcze nieważone w Polsce, także fajnie, że na taką premierę również zostaliśmy zaproszeni, będziemy mogli brać w niej udział i właśnie, jeżeli ktoś z Was chciałby się ze mną czy z innymi blogerami spotkać, no to zapraszam do któregoś z tych pubów. Tak jak mówię, zapewne e, najwięcej czasu spędzimy w setce i tam nas najłatwiej będzie znaleźć. Myślę, że tak po 21.00, może troszkę później już tam zagościmy na dłużej i jeżeli ktoś chce wpaść, przywitać się, napić się piwa, czy może powiedzieć parę słów do mikrofonu, no to ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja będę mieć ze sobą zooma, nie biorę nic więcej, żadnego komputera, dodatkowych mikrofonów, tylko jeden zoom, bo to lekki, przenośny sprzęt. No i każdy będzie mógł do mnie podejść i coś do tego zuma powiedzieć. Co powiecie, no to jest wasza sprawa. Możecie powiedzieć, że wam się podcast podoba, że wam się nie podoba, że piwo, które akurat pijecie, wam smakuje bądź nie, albo pogadać na każdy dowolny inny temat. Nie musicie się ograniczać do piwa. No ja bym chciał później z tej wyprawy, zwłaszcza z wizyty w pubie, zmontować jakiś fajny podcast, no i im więcej osób się wypowie powtarzam na obojętnie jaki temat, to tym lepiej, bo audycja będzie ciekawsza jeśli ktoś by chciał e, uczestniczyć w nagraniu promo nowego dla podcastu no to zapraszam, wtedy wystarczy powiedzieć kilka słów w stylu słuchacie podcastu o piwie albo cześć tutaj Janek ja również tak jak wysłucham podcastu no, jeżeli ktoś e, zechce takie coś nagrać, no to bardzo mnie to ucieszy, bo, bo będą nowe proma się wtedy w podcaście pojawiać, a myślę, że to wzbogaci trochę tą audycję, będzie i będzie przyjemniej się słuchało. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piwny blog day to jest jedna z informacji, jakimi chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Druga, no to jest taka, że podcast kończy trzecie urodziny. No już trochę czasu wisi w sieci i to, że to już są trzy lata, no to nawet ja jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że tak długo będę tą stronę prowadził, że tak długo będzie mi się chciało, no prawda jest taka, że z każdym kolejnym odcinkiem jestem coraz bardziej nakręcony na robienie tych podcastów i, i fajnie i odzew od Was też jest bardzo przyjemny. Ostatnio na stronie całkiem sporo komentarzy się pojawia, za to Wam również bardzo dziękuję no i przede wszystkim, że słuchacie podcastu przez te 3 lata no to jest myślę super osiągnięcie i, i bardzo Wam bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj krótko ponieważ to co najważniejsze czyli zaproszenie Was do pubu z okazji z okazji tego naszego blogerskiego wypadu po, po poznańskich pilnych przybytkach no to było najważniejsze, a może jeszcze wam powiem, że oprócz mnie będziecie mogli tam spotkać tak znamienitych blogerów jak na przykład Tomek Kopyra, Bartek Napieraj, Marcin Chmielarz. No to są blogerzy, można powiedzieć bardzo profesjonalni, ponieważ profesjonalnie zajmują się ważeniem piwa. Marcin waży pod szyldem manufaktury piwnej, Bartek uczestniczy w tworzeniu Ale Browaru, a Tomek z kolei z browarem Widawa waży bardzo, bardzo takie wyszukane piwa. Co prawda nie miałem jeszcze okazji ich próbować, ale nic straconego. Będziemy w setce i będą tam dostępne piwa beczkowe wszystkich trzech panów wspomnianych i również będzie tam Pinta, także naprawdę setka przygotowała wspaniałą ofertę na swoich kranach. Może w ogóle Wam przedstawię, e, ca, jak cała oferta setki będzie wyglądać. No i tak po kolei piwa, które e, właściciele setki na forum browaru BIS przedstawiają, to będzie Borsuk oraz Parowe z browaru Widawa, Bury Kocur z Manufaktury, Witbir oraz Dubel z browaru Artezan, Red American IPA z browaru Haust, Nowa Pinta, czyli Extra Special Bitter, do tego będą jeszcze pinty Dobry Wieczór, Dymy Marcowe no i zalebrowaru Lady Blanche Rowing Jack oraz Sweet Cow. jak widzicie same polskie piwa będą ale same bardzo wyjątkowe piwa w belgijskich w amerykańskich stylach w angielskich no naprawdę cudownie się ten wieczór zapowiada już się nie mogę doczekać i pamiętajcie to już jutro w sobotę no i mam nadzieję, że spotkamy się właśnie w setce Myślę, że to tyle na dzisiaj, ten podcast był taki bardziej informacyjny, taki zapraszający Was, no i jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że się na miejscu w Poznaniu spotkamy. Tak więc tym razem wyjątkowo nie do usłyszenia, a do zobaczenia już jutro. Na razie.